Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu Realpolish.pl. Dzisiejsza audycja ma tytuł Wzór do naśladowania i Grupa przyjaciół. Witam, za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Dziś chcę opowiedzieć trochę o ludziach, którzy są naszymi wzorami do naśladowania Człowiek, który jest naszym wzorem do naśladowania To ktoś podobny do bohatera Ktoś, kto osiągnął już cel, który Ty chcesz osiągnąć. Ktoś, kto zrobił coś, co Ty chciałbyś zrobić. Chciałbyś go naśladować, czyli zrobić to samo. Słowo naśladować znaczy iść czyimś śladem. Jeśli robimy to samo, co ktoś inny, to znaczy, że go naśladujemy. Na przykład, jeśli chcesz być piłkarzem, to twoim wzorem do naśladowania może być na przykład Ronaldo albo Messi. Chcesz grać w piłkę tak jak oni. Mam nadzieję, że rozumiecie już, kto to jest wzór do naśladowania. Muszę powiedzieć, że Według mnie bardzo ważne jest, żeby mieć swój wzór do naśladowania. Żeby mieć kogoś, kto osiągnął już to, co my chcemy osiągnąć. Dlaczego to jest aż tak ważne? Jest to ważne, ponieważ jeśli masz kogoś takiego, masz swój wzór do naśladowania, to możesz się od niego uczyć. Jeśli zrozumiesz, jak ten ktoś osiągnął swój cel, to ty, naśladując go, robiąc tak samo jak on, również możesz osiągnąć ten cel. Łatwe, prawda? Nie musisz już szukać innej drogi. Możesz zrobić wszystko tak, jak twój wzór. Tak jak ten człowiek. W ten sposób uczysz się wielu rzeczy dużo, dużo szybciej, ponieważ nie popełniasz już tych samych błędów. Nie musisz uczyć się już na swoich błędach. Nie błądzisz, tylko idziesz wytyczoną ścieżką. Ścieżka to inaczej mówiąc droga. Idziesz tą samą drogą, którą szedł twój wzór do naśladowania. Posłuchajcie, jak to było ze mną. Przyszedł taki czas, kiedy pomyślałem, jak to byłoby fajnie, gdybym mógł oglądać filmy po angielsku i rozumieć je w oryginale. Postanowiłem nauczyć się angielskiego, ale samemu w domu, nie na kursie, ani w szkole. To już miałem za sobą. Gdybym wtedy Uczył się tylko na swoich błędach Wszystko trwałoby bardzo długo Zacząłem więc szukać Stron internetowych O nauce języków Oglądałem różne filmiki na YouTube Słuchałem wielu różnych podcastów Znalazłem w internecie Ludzi, którzy sami Uczyli się języków obcych Potem Słuchałem ich historii Słuchałem jak oni uczyli się języków Sami zobaczcie co mówią na ten temat Na temat uczenia się języków Steve Kaufman, Luca czy Loki Dzięki tym ludziom uczyłem się o wiele szybciej Kiedy zakładałem swoją stronę internetową O nauce języków Wtedy również znalazłem ludzi, którzy opowiadali o tym, jak zakłada się strony internetowe Oni byli moimi wzorami do naśladowania Jeśli chcesz osiągnąć jakiś cel szybciej, powinieneś znaleźć swój wzór do naśladowania i zacząć go naśladować W ten sposób popełnisz o wiele mniej błędów Będziesz wiedzieć, co masz robić Właśnie dlatego warto mieć swój wzór do naśladowania Inną ważną rzeczą jest poczucie, że ktoś przed nami osiągnął jakiś cel Jeśli ktoś mógł to zrobić, to my również możemy to zrobić Jeśli uczysz się polskiego, możesz znaleźć ludzi którzy nauczyli się już polskiego wcześniej i możesz zrobić to samo, co oni. Jeśli oni mogli, ty również możesz. Proste. Spytajcie się ludzi, którzy uczą się języków obcych, co oni robią. Prawie zawsze okaże się, że dużo słuchają. Jeśli uczą się języka polskiego, to słuchają po polsku, kiedy tylko mają czas. Słuchają w samochodzie Słuchają w metrze Słuchają na spacerze Albo przed snem Słuchają rzeczy Które są dla nich interesujące Słuchają Słuchają i słuchają I czytają Czytają dla przyjemności Nie czytają podręczników Czytają gazety Artykuły w internecie Opowiadania Komiksy wszystko, co ich interesuje. Słuchają i czytają wszystko, co jest dla nich ciekawe, w języku, którego się uczą. To wszystko. Oni nie zajmują się gramatyką. Owszem, jeśli chcą dowiedzieć się czegoś na temat gramatyki, to robią to. Ale gramatyka nie jest ich głównym zajęciem. Oni słuchają... Czytają i oglądają rzeczy, które są dla nich ciekawe. Ważna jest dla nich treść, interesująca treść coś, co jest ciekawe. Gdzie znaleźć takich ludzi? Gdzie znaleźć wzory do naśladowania? Gdzie znaleźć przyjaciół, którzy podpowiedzą, co robić? Myślę, że z mojej strony korzysta wielu ludzi, którzy świetnie opanowali język polski. Ludzi, którzy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami. Chcę zachęcić Was do dzielenia się Waszymi doświadczeniami. Chciałbym, żebyśmy stworzyli tu grupę ludzi, którzy będą się wspierali. Będą sobie pomagali. I będą dla siebie wzorami do naśladowania. Ludźmi, którzy tak jak przyjaciele pomagają sobie. Jeśli poczujesz się zmęczony, masz problem, wtedy możesz przyjść i napisać Pomocy! Nie daję rady! I wtedy przyjaciele pomogą Ci. Oni oddadzą Ci swoją energię. Wiem, że... Ludzie chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, chętnie opowiadają, jak uczyli się, jak doszli do swoich osiągnięć. Wystarczy z tego korzystać. Jeśli robisz coś zupełnie samotnie, jest o wiele trudniej niż gdy masz ludzi, którzy ci pomagają, którzy cię wspierają. Przyznaję, że ja również czerpię od Was wiele pozytywnej energii. Gdy dostaję od Was miłe komentarze, wtedy jest mi o wiele łatwiej. Jeśli masz grupę wsparcia, w której są ludzie, których możesz naśladować, wtedy jest o wiele, wiele łatwiej. Podłącz się do nich. Znajdź swoje wzory do naśladowania. Zobaczysz, Będziesz uczyć się o wiele szybciej. Oni ci pomogą. Cieszę się, że ostatnio wielu z was wstawiło swoje zdjęcia przy komentarzach. Dzięki temu czuję, że za każdym wpisem kryje się człowiek. Ktoś specjalny. Ktoś, kto chce nauczyć się języka polskiego. Ktoś, komu mogę pomóc. Bardzo się cieszę, że nasza grupa przyjaciół jest każdego dnia większa i większa. Bardzo się cieszę, że mogę pomagać tak wielu ludziom i że tak wiele ludzi chce uczyć się mojego języka ojczystego. To tyle na dziś. Zachęcam Was do znalezienia swoich wzorów do naśladowania. I do przyłączania się do społeczności, które będą Was wspierały Uczcie się od nich, róbcie to co oni A zobaczycie, że osiągniecie swoje cele o wiele, wiele szybciej Dziękuję bardzo serdecznie za dziś Jak zwykle mówił do Was Piotr Zapraszam na następne podcasty Zapraszam na następne audycje po polsku Trzymajcie się zdrowo. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.